SF jest zum Przeczytamy dalej piąty rozdział od 11 wiersza do końca rozdziału. 2 Koryntian 5 rozdział od 11 wiersza. Wiedząc wtedy, co to jest bojaźń, pańska staramy się przekonywać ludzi, aby przed Bogiem wszystko w... a przed Bogiem wszystko w nas jest jawne. Spodziewam się też, że i w sumieniach waszych jest to jawne. Nie polecamy się Wam ponownie, lecz dajemy Wam pobudkę do tego, abyście mogli nami się chlubić i abyście mogli dać odprawę tym, którzy się wlubią rzeczami zewnętrznymi, a nie tym, co w sercu. Jeśliśmy bowiem stan zachwycenia popadli, działo się to dla Boga, a jeśli przy trzeźbym umyśle jesteśmy, to dla Was. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł. A zatem wszyscy umarli, a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla Tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg był w Chrystusie świat z sobą jednając, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upomniał, upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Motywacja w to jest temat. Naszym tematem jest motywacja w służbie. Widzieliśmy, że mamy, czy będziemy mieli pewną budowlę od Boga, abyśmy byli w tym Jesu Abyśmy mogli być u Pana Jezusa. I am Richterstuhl in Übereinstimmung gebracht mit Gott. I przed tym krzesłem sędziowskim będziemy pojednani czy będziemy w takiej harmonii z Bogiem. Jetzt dazu. I teraz mamy kolejne punkty motywacyjne: Schrecken des Herrn. Bojaźń Pana. Liebe des Herrn oder des Christus, Miłość Pańska czy miłość Chrystusowa? Und welche Art von Dienst? I e, rodzaj służby. Wir haben einen Dienst der Versöhnung. Mamy służbę pojednania. Wir sind selbst mit Gott versöhnt. Sami jesteśmy pojednani z Bogiem. Und wir geben weiter an die Menschen, lasst euch versöhnen mit Gott. I przekazujemy to ludziom, pojednajcie się z Bogiem. We werden noch sehen, was das bedeutet. I będziemy to oglądać, co te słowa oznaczają. Vers 11 nimmt den Gedanken von dem Richterstuhl auf. Jedenasty wiersz podejmuje tą myśl o tym, o tej, tym krześle sędziowskim. Wir können sagen, Licht über den Richterstuhl możemy powiedzieć Licht". Das wissen, was am możemy powiedzieć, że ta wiedza, co stanie się przed tym krzesłem sędziowskim chrystusowym alle auch hier auf der Erde heute. że ten fakt reguluje wszelkie nasze um, relacje z Bogiem już tutaj w tym momencie na ziemi in widzimy to właśnie w wierszu jedenastym Erstens, wir überreden die ungläubigen Menschen. Po pierwsze, staramy się przekonywać niewierzących ludzi. Zweitens, po drugie, bedenken wir, dass wir vor Gott jetzt auch schon offenbar sind. Wiemy, czy jesteśmy świadomi tego, że już teraz jesteśmy jawni czy odkryci przed Bogiem? Und drittens, auch in eurem gewissen En den Gewissen der Gläubigen offenbar geworden zu sein. I wiemy też, że w naszych sumieniach też jesteśmy jawni. Was bedeutet, Überreden von Menschen? Co oznacza przekonywanie ludzi? Das bedeutet, ein anderes Wort, Überzeugen. To znaczy, innymi słowy mówiąc, czyli mówimy to z takim przekonaniem jesteśmy pewni tego co mówimy wir wollen kein verkaufsseminar machen. nie chcemy tutaj e, czynić czy, czy robić jakiegoś szkolenia e, dla handlowców czy dla sprzedawców Aber nehmen wir an, ale przyjmijmy, że Ich würde. Eine Automarke vertreiben, że jestem e, e, sprzedawcą jakiejś marki samochodu. Und ich würde sagen, wir einmal Porsche vertreiben, P przymijmy porsze. Aber fahre ich Mercedes, ale sam jeżdżę Mercedesem. Und e, ein Käufer sieht das i ten, który przychodzi kupić Porsche, widzi, że jeżdżę Mercedesem. Dann ist das nicht überzeugend. To wtedy ja nie jestem przekonywujący w tym co robię. Jest to klar, oder? Chyba jest to dla nas wszystkich jasne. Und in Jak to wygląda w sprawach duchowych? Ist mein Leben eine Überzeugung, czy ja w moim życiu jestem przekonywujący? Der Paulus spricht in Kapitel 3, dass wir ein Brief sind. W trzecim rozdziale Paweł mówi, że my jesteśmy swego rodzaju listem. Ein brief gelesen von allen Menschen. Hez mhm. 2. Trzeci rozdział, drugi wiersz. Wy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszym, naszych znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Wir überzeugen die Menschen, das bedeutet wir reden auch mit ihnen. My przekonujemy ludzi, to oznacza, że rozmawiamy z nimi. Ale tym bardziej jesteśmy przekonywujący, jeśli nasze życie jest zgodne z tym, co mówimy. Po drugie, my jesteśmy tego świadomi, że Bóg wszystko widzi. Wir warten nicht nur auf den Richterstuhl, sondern das bedeutet eben, auch jetzt hat das eine Konsequenz. My nie czekamy na to, że kiedyś będziemy przed tym krzesłem sędziowskim, chrystusowym, e, tylko już teraz jesteśmy świadomi, że nasze życie ma swego rodzaju konsekwencje. Früher konnte man sich überhaupt nicht vorstellen, dass alles gespeichert werden kann. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu Ciężko było sobie to ludziom wyobrazić Że jakieś informacje mogą być zapisywane trwale Ale dzisiaj w tym otaczającym nas świecie Widzimy jak wiele informacji jesteśmy w stanie gromadzić i zapisywać U Boga tak czy owak ma to miejsce Ale widzimy, że ludzie ale zobaczcie, jeśli my, ludzie, potrafimy prawie już wszystko zapisywać i przechowywać, i dokładnie tak samo będzie w niebie, że wszystko, to co się dzieje w naszym życiu, krok po kroku, wszystko jest zapisywane i to będzie nam pokazane. Die Kinder. O, odtworzone może. Vielleicht die Kinder die Geschichte von dem Vater, der... Äh, etwas klauen wollte in einem garten nie, nie wiem czy znają dzieci u was tą historię o pewnym ojcu który chciał ukraść coś z ogrodu Der sohn sollte aufpassen dass niemand es sieht. i powiedział synowi żeby stał na czatach i uważał żeby ich nikt nie nakrył und er hat gesagt schau nach zur Straße. I ojciec powiedział do syna, patrz tam na drogę. Schau daj, daj, ale alle richtungen. Spoglądaj w każdym kierunku i uważaj. Alles gut? Wszystko ok? Ja, sagt der sohn. Tak, powiedział syn. Aber du hast noch nicht nach oben geschaut. Ale jeszcze nie patrzyłeś do góry. O, der Vater geht aus dem Garten und sagt, stimmt. Vor Gott sind wir offenbar. I ojciec powiedział no ty masz rację do góry ci nie kazałem patrzeć tak więc to pokazuje nam że my przed Bogiem jesteśmy y, objawieni w pełni. Also unser Leben wird bestimmt zu wissen, dass Gott schaut i nasze życie charakteryzuje się tym, że Bóg na nas patrzy zawsze. Aber punkt in diesem Vers ist auch die Menschen, die Gläubigen sehen uns. Ale trzeci punkt jest Taki, że wierzący też nas widzą. In euren gewissen meint by den Korinthern. W waszych sumieniach to oznacza tutaj e, u was, w Korincie. Und da ist gemeint Paulus ist durch seinen, sein tun offenbar geworden. I tutaj Paweł ma na myśli to, że ja, Paweł, zostałem objawiony przez moje czyny wśród was. Ich auch das einfach zu machen. I to też na takim prostym przykładzie chcę przedstawić. Es ist nicht genug, wenn ich meiner Frau sage ich liebe dich. To nie wystarcza, gdy ja mojej żonie powtarzam kocham cię. Es ist gut, wenn wir das einmal sagen. Oczywiście, to jest dobre, jeśli my to mówimy. Gerade wenn wir schon etwas länger verheiratet sind. I szczególnie wtedy, gdy już mamy wiele lat przeżytych razem. Aber das die Wahrheit ich liebe dich ta prawda, kocham Cię, nie jest określana przez słowa, które wypowiadamy, ale przez nasze czyny. Wann hast du deiner Frau zum letzten Mal Blumen mitgebracht? Kiedy ty jako mąż ostatni raz kupiłeś kwiaty swojej żonie? Ich frage dich nur einmal. To tylko takie pytanie stawiam. Ich muszę selber überlegen, ja? Ja sam sobie też zadaję to pytanie. Ok. Ale tutaj jest na myśli, jest ta myśl o innych wierzących. Gott kennt mein Herz. Bóg zna moje serce. ale Inni moi współwierzący nie widzą, co jest w moim sercu, Ale sie sehen zum Beispiel, wie ich diene, oder was ich sage oder Mich Ale oni widzą dokładnie, w jaki sposób ja wykonuję moją służbę, co ja głoszę, co ja mówię, w jaki sposób ja się zachowuję. Und das geht jetzt weiter in vers 12. I to jest, e, idzie dalej w Wierszu 12. Er sagt: Wir empfehlen uns selbst euch nicht wiederum. I tutaj Paweł mówi: Nie polecamy się Wam ponownie. Das meint, to ma na myśli er nicht, helfen, in einem, einem, to Paweł tutaj nie mówi ja wam mogę pomóc bo ja jestem bardzo dobry w tej samodyscyplinie Sondern er arbeitet. ale on pracuje w tej, na tym polu Und dann werden Sie sehen. Es ist gut. i wtedy oni to będą mogli zobaczyć, że to jest dobre Das ist der Weg eines Gläubigen. Immer. I taka jest właśnie droga wierzącego. Zawsze tak jest. Nicht reden. Nie mówić. Sondern tun, ale czynić. Das ist der Weg. To jest właśnie e, ta droga. Manche haben einen großen mund. Bo e, bywa tak, że co niektórzy mają wielkie e, usta. i kleine hände. A małe ręce. Aber soll umgekehrt sein. ale powinno być odwrotnie. Kleiner Mund und große Hände. W tym sensie mało mówić, dużo czynić, dużo robić. Und dann würden die Korinther, sie waren kritisch. I wtedy Koryntianie, którzy byli bardzo krytycznie nastawieni, haben. wtedy nie będzie dla nich żadnej pobudki do krytyki. Das ist 12. To jest właśnie 12 wiersz. I am ende auch in bezug auf die bösen Arbeiter, i pod koniec tego wiersza również to, co się tyczy tych złych pracowników. Bei denen, die sich nach dem Ansehen rühmen. Abyście mogli dać odprawę tym, którzy się klubią rzeczami zewnętrznymi. Wir haben jetzt nicht die Zeit, aber im weiteren Verlauf zeigt die bösen Arbeiter. Nie mamy teraz na to czasu, ale później Paweł pokazuje tych złych <coughs> pracowników. Böse Arbeiter sind dadurch gekennzeichnet, dass sie eindruck machen, äußerlich. Ci źli pracownicy charakteryzują się tym, że oni zawsze wywierają tą presję, ale tą presję zewnętrzną. nic dahinter jest. A wewnątrz nie ma nic, jest pustka. Aber so sollte nicht ein des Herrn ale w ten sposób sługa pański nie powinien, e, nie powinien tak wyglądać. Paulus zeigt jetzt wie ein Diener arbeitet Vers 13. Znasz Paweł pokazuje, jak pracuje prawdziwy sługa Boży. Es konnte passieren, dass Paulus außer sich war. Mogło się zdarzyć, że Paweł był jak gdyby poza duchem poza swoim ciałem, tak jak wtedy. Um, und dann sagt er, bin ich das, wenn ich vor Gott stehe. I wtedy on mówi: jeśli ja stoję przed Bogiem, Aber, wenn er die Korinther vor Augen hatte, dann war er, ich sage einmal, normal. Ale, e, gdy on mówi do Korinthian, gdy on ma ich przed oczami, to wtedy, powiedzmy to tak, że zachowuje się jak człowiek, normalnie mówi. Er sagt hier, wir haben in unserer Übersetzung vernünftig oder besonnen, ausgewogen. E, czyli. Vers 13. Mm -hmm, mm -hmm. Wenn ihr außer uns, für Gott, vernünftig, Gegenüber Ihnen. Mhm. Für euch. Czyli tak jak tutaj mamy to napisane, że jest, jeśli powiem jesteśmy w tym stanie zachwycenia, to jest to dla Boga, ale jeśli jesteśmy przy tym trzeźwym umyśle, czy to wtedy jesteśmy dla Was, czyli chodzi tutaj o tą zewnętrzną rzecz dla ludzi. Często takie myśli mamy w listach Pawła. 2. E, Korinther 1, Vers 3: 2 1, 3. E, wiersz Sagt er auf einmal, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ja, mm, e. yeah, auch in 2. Korinther 1, Vers mm -hmm. 3. Mm -hmm. uh -huh. Epheser e. 1, Vers yeah. 3: Auch 2. Korinthians 1, 3. wiersz Paweł mówi, Wysławiony niech będzie Bóg i Ojciec pana naszego Jezusa Christusa. Wie ist das bei uns? Jak to wygląda u nas? Wenn wir Gott stehen, jeśli stoimy przed Bogiem, dann beten wir. To wtedy modlimy się. Wenn wir Sonntagmorgen zusammen sind zum Brotbrechen, gdy zgromadzamy się w niedzielę rano na łamanie chleba, sind wir dann außer uns? Czy jesteśmy wtedy w tym e, zachwycie? Merkt man, das ist das Herz, das ist etwas, was uns bewegt. Czy widać po nas, że e, to nasze serce jest jak gdyby objawione. Widzimy, że te rzeczy nas pociągają, zachwycają. Ale on teraz mówi, jeśli ja mówię do was, Koryntian, to ja wtedy nie chcę mówić tak, jakbym był właśnie w tym zachwycie, w tym takim poruszeniu, w tych głębokich myślach. Sondern vernünftig. ale chcę mówić w ten rozsądny, można powiedzieć taki prosty sposób. 5 punkty. Na przykład mówią, wymieniając wam 5, podając wam 5 punktów. Das ist normal. I to jest rzecz normalna. Ich muss die zuhörer vor Augen haben, wenn ich etwas sage. Jeśli ja chcę przekazać jakieś myśli, to muszę mieć na uwadze, do kogo ja to mówię. Ich hoffe, dass zum Beispiel heute Abend jemand sagt, das war vernünftig. Mam nadzieję, że dzisiaj wieczorem będziecie mogli powiedzieć, że to co usłyszeliście, że to było rozsądne. Byłdząc hat es keinen bo w przeciwnym razie nie miałoby to sensu. Ellis bei den Korinthern war das eine Schwierigkeit. U Korinthian było to właśnie trudnością. Sie haben in Sprachen gesprochen, oni mówili językami, ale widzowie am alle nichts verstanden. ci, którzy słuchali, nic z tego nie rozumieli. Also wenn heute Simon nicht hier gewesen wäre, a więc gdyby na przykład dzisiaj wieczorem Szymona tutaj nie było, ich sitzen bleiben. To musiałbym siedzieć tutaj. Es wäre unvernünftig, wenn ich zwei Stunden einfach in Deutsch gesprochen hätte. Bo to byłoby nierozsądne i bezsensowne, gdybym przed wami przez dwie godziny po niemiecku mówił. Und so einfach ist das, wie gemeint? I właśnie tak prosto jest to, co Paweł tutaj im przekazuje. Tak, tak proste do zrozumienia jest to. Es ist die Frage, sind wir vernünftig? Pytanie dla nas, czy my też jesteśmy rozsądni w tym, co robimy. Manchmal gibt es Bo czasem są tacy wierzący, którzy prowadzą szkółkę niedzielną. Aber sie haben überhaupt keine Kinder. Ale oni nie mają w ogóle daru do przebywania, czy do uczenia dzieci. Das ist I wtedy taka służba jest nierozsądna. Manche arbeiten mit Jugendlichen, Co niektórzy pracują z młodzieżą, aber sie haben kein Herz für die jugendlichen, ale nie mają serca dla młodych. Das ist unvernünftig, i to też jest nierozsądne. My powinniśmy być trzeźwi, jeśli zajmujemy się duchowymi rzeczami, a nie takimi nierzeźwymi duchowo. Ja, Jezus möchte uns helfen zu erkennen, Dass wir vernünftig arbeiten. Mm. Pan Jezus chce nam pomóc w tym, abyśmy zawsze umieli rozsądzić, <coughs> czy, my, e, ro, czy my właściwie i rozsądnie pracujemy. Damit kommen wir zum nächsten Thema. Vierter punkt heute war die Liebe des Christus. Następnym tematem, czwartym <coughs> punktem dzisiaj jest Miłość Chrystusowa. Und ich möchte kurz eine Frage stellen. <coughs> krótko, jedno pytanie. <coughs> Welche Liebe ist gemeint? O jakiej miłości jest tu mowa? Am liebsten würde ich jetzt zettel verteilen und alle sollen mal aufschwauben. Najchętniej rozdałbym teraz wśród was kartki z prośbą, aby każdy z was napisał. Ich habe gedacht, als ich gelesen habe. Gdy to czytałem, to myślałem. Ganz einfach. Bardzo prosto. Liebe zu allen Menschen. Miłość do wszystkich ludzi. Ja Jezus liebt alle Menschen. bo przecież Pan Jezus miłuje wszystkich ludzi. I to też jest tą siłą napędową dla nas. Aber później zacząłem einmal etwas versucht zu lesen. Ale <coughs> zacząłem, e, głębiej to rozważać I habe einmal gemerkt, es gibt drei Möglichkeiten. Ist für że są trzy możliwości. Die Liebe des Christus zu allen Menschen. Miłość Chrystusa do wszystkich ludzi. Die Liebe des Christus Zu Paulus i seinen Mitarbeitern. Po drugie, Miłość chrystusowa do Pawła i jego współpracowników. Sie drängt Paulus. Ta Miłość popycha Pawła. Oder man kann auch übersetzen: Die Liebe von Paulus zu Christus drängt ihn. I po trzecie, można to też przyjąć, że Miłość Pawła do Chrystusa, Ta Miłość też go popycha. Der griechische Text gibt alles her. I ten grecki tekst e, właśnie dopuszcza te trzy e, wytłumaczenia. Ich das nur sagen, Chciałbym e, przez to tylko powiedzieć, wir, ich sage einmal, die Größe des Gottes, e, że tą wielkość Słowa Bożego możemy z wdzięcznością tylko wysławiać. Wir wollen gerne eine Möglichkeit. Bo człowiek taki jest, że chciałby mieć. Jeden punkt i koniec. Ale Słowo Boże jest większe czy bardziej obszerne. Nie chcę tutaj e, powiedzieć konkretnie, tu chodzi o to, o tą miłość. Es gibt Lehre, da müssen wir uns festlegen, da gibt es nicht fünf Möglichkeiten, wie komme ich in den Himmel oder so. Oczywiście jest, e, są pewne nauki w Słowie Bożym, gdzie nie ma różnych możliwości, jest tylko jedna, na przykład w jaki sposób... Pójdę do nieba. Jest tylko jedna droga i nie ma jakichś odgałęzień tutaj. Ale jeśli chodzi o inne punkty, tak jak tutaj, na przykład słowo Boże jest bardzo obszerne. Dann ein zweites Problem in diesem Vers. I w tym wierszu też mamy drugi problem. Wir haben zweimal gestorben. Dwa razy umarliśmy. ale. Zwei verschiedene bedeutungen. Dwa różne znaczenia tego. Einer ist für alle gestorben. Jeden umarł dla wszystkich. Das bedeutet, der Jesus ist wirklich im Tod gewesen. To oznacza, że Pan Jezus poszedł naprawdę w śmierć. Weil alle geistlich gestorben waren. Ponieważ wszyscy duchowo byli nieżywymi. Es gibt drei bedeutungen von Tod, im Testament. Są, w Nowym Testamencie są trzy znaczenia śmierci. Tod bedeutet immer Trennung. Śmierć oznacza zawsze um, rozdzielenie. Wenn du von der Frucht essen wirst, wirst du sterben, sagt Gott zu Adam und Ewa. Bóg powiedział do Adama i Ewy: Jeśli zjecie z owocu tego drzewa, umrzecie. Alle Menschen sind getrennt von Gott. Wszyscy ludzie są odłączeni od Boga. Geistlich tot. Duchowo nie żywi. Das bedeutet eben nicht tot, sondern getrennt von Gott. I to nie oznacza, że my w tym momencie nie żyjemy w naszych ciałach, tylko to oznacza... Das bedeutet... Getrennt von Gott. Odłączony od Boga. Wir sagen das in Deutschland auch. Der ist für mich gestorben. My w niemieckim języku mówimy to tak e, używamy takiego zwrotu on dla mnie nie żyje to jest taki zwrot ale to nie oznacza że właśnie on zmarł i jest pogrzebany Kontakt, Ende, aus. ale ten zwrot oznacza że ja z nim nie mam żadnego kontaktu kompletnie nic zweite bedeutung jest leiblicher tod drugie znaczenie słowa śmierć to jest ta cielesna śmierć und dritte bedeutung ist, a trzecim znaczeniem tej śmierci jest ewig tod ta wieczna śmierć es gibt ein, ein nie nie wiem czy y, można to na polski dobrze przetłumaczyć wer einmal geboren ist y, takie słowa i kto raz się narodził, stirt zweimal umiera dwa razy. Wer zweimal geboren jest, kto narodził się dwa razy, stirt ewentualnie überhaupt umrzeć tylko raz, einmal. nie umrze wcale. umrzeć tylko raz, albo nie umrze wcale. Bist du zweimal geboren? dann ist die Zukunft klar. Wtedy przyszłość dla Ciebie jest jasna. Wir haben das gelesen. Bau von Gott, Himmel. Czytaliśmy o tym. Budowla Boża, czyli niebo. Aber wenn du nur einmal geboren bist. Ale jeśli urodziłeś się tylko raz. Du gehst durch den Tod Leiblich. To wtedy na pewno przejdziesz przez tą śmierć cielesną und getrennt von Gott in der Ewigkeit ewiger Tod. I będziesz odłączony od Boga i to jest ta wieczna śmierć. Aber Gott will es nicht. Ale Bóg nie chce tego. Er sagt hier, er ist für alle gestorben. On mówi tutaj, vers 15, 15 wiersz umarł za wszystkich. Das meint im Hinblick auf. To znaczy Patsząc, tak? Gott hat nicht gesagt, ich bin nur für Juden gestorben. Bóg nie powiedział, ja zmarłem tylko za Żydów. Der Jezus ist für alle. Juden, Griechen, Polen, Deutsche, weltweit. Pan Jezus zmarł za wszystkich. Za Żydów, za Greków, za Polaków, za Niemców, za wszystkie narodowości. Das ist eine wunderbare Gnade. To jest cudowna łaska. Was ist deine Antwort? Jaka jest twoja odpowiedź? Wenn wir an den Jesus glauben, jeśli wierzymy w Panie Jezusa, dann leben wir nicht mehr für uns selbst. Steht in Vers 15. W to w piątnastym wierszu czytamy nie żyjemy dla siebie samych, nicht mehr sich selbst leben, sondern für <coughs> den, der für sie gestorben und auflebt wurde. Lecz żyjemy dla tego, który za nich umarł i został zbudzony. Ich empfehle, Polecam, mir zuerst, najpierw sobie, when ich morgens aufstehe, gdy rano się budzimy, mich zu erinnern, nie mehr sich selbst leben. Abyśmy sobie przypominali zawsze, nie żyjemy dla siebie samych. Stimmt das für mein Leben? Czy to jest zgodne w moim życiu? Czy tak się dzieje w moim życiu? Ihr Kinder. Wy, dzieci. Was bedeutet das? Praktisch. Cóż to oznacza w praktyce? Ja, wenn ich 30 Jahre bin, vielleicht werde ich misjonar in Honolulu. Jak będę miał 30 lat, to będę misjonarzem w Honolulu na przykład. Nein. Nie. Wenn ich 10 Jahre alt bin, helfe ich der Mama in der Küche. Jak mam 10 lat, to pomagam mamie w kuchni na przykład. Das ist genau das Gleiche. To jest dokładnie to samo. Tut alles zur Ehre Gottes. Wszystko czyncie na chwałę Bożą. Hast du eine Arbeitsstelle? Jeśli masz pracę, für wen arbeitest du? Dla kogo pracujesz? Kolosa 3, Kolosan 3. Nicht dem Herrn, den irdischen Chef dienen, sondern als dem Herrn. Nie służmy temu, ja, nie, nie służmy temu panu ziemskiemu, tylko pracujmy dla naszego Pana w niebie. Liebe Mutter, droga matko. Jest einfach to nie takie łatwe, by w poniedziałek rano na przykład znowu włączać pralkę, bügeln, prasować. Next to i za tydzień znowu to samo? Kolejny tydzień znowu to samo? als dem Herrn. Chnymy jako dla Pana. Unser Leben ist ein Leben für den Herrn. Nasze życie jest życiem dla Pana. Und nicht nur Aktion mm. ist wichtig, I nie tylko że ważna jest akcja, gdy coś się dzieje. Ach gut, to też jest dobre. Ich hoffe, ihr habt vielleicht eine Aktion Traktaty te Na przykład, e, być może e, robiliście taką e, akcję, że będziemy rozdawali traktaty. Ale hier muss auch die, der Raum geputzt werden. Ale też musi tutaj być na przykład ta salka myta. Hier muss Heizung angemacht werden. Trzeba e, w centralnym ogrzewaniu napalić. Wir können viele Beispiele sagen. I moglibyśmy wymieniać wiele przykładów. Für den Herrn. Dla Pana wszystko. Vers 16 Schlusstaste wiersz Daher kennen wir von nun an niemand dem Fleischner. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. Wenn ich diesen Vers lese, getippe ten wiersz, muss ich sofort an eine Begebenheit denken, die bei uns in Dortmund passiert ist. To zawsze mi się przypomina pewne pewne zdarzenie, które miało u nas miejsce w Dortmundzie. Wir haben einen jungen Bruder, der aus der Welt errettet ist, jetzt ganz plötzlich, also noch nicht so lange um, bekehrt ist. Nie, nie da, od niedawna jest wśród nas pewien młody brat, który od niedawna jest nawrócony. Und er wohnt nicht in Dortmund in der Nachbarstadt, on nie mieszka w Dortmu w mieście Dortmund, tylko w sąsiednim mieście und er hat keine Ahnung von Fußball. On nie ma pojęcia e, na temat piłki nożnej. Und Zwei Brüder, also er und ein anderer Bruder, waren haben eine Pizza gekauft. Und dann bratet wasch nie sehr kimmch, ist stierden im Braten. Kädis kupili Pizza zvolni. Und neben ihnen steht der Torwart von Borussia Dortmund. Kupując tą pizzę w tej pizzerii obok nich stał bramkarz Borusy Dortmund. Und der eine bruder sagt: Schau mal, das ist Torwart von Borussia Dortmund. I ten drugi brat y, daje mu kuksańcowi paczkę. Koło nas stoi bramkarz Borussia. Er oh, ja. I on mówi: <laughs> okej. Okay. Er kannte ihn nicht nach dem Fleisch. Ten, ten właśnie młody brat nie znał go cieleśnie, nie miał pojęcia, kto to jest. Wisisz, was er gemacht hat? Wiecie, co zrobił? Ja er jest dorthin gegangen. Podszedł do niego. Und Der andere bruder wartet, er kommt wieder zurück. I ten, ten drugi brat, który mu o tym powiedział, poczekał, aż on wróci. Was hast du gemacht? I zapytał go, co mu powiedziałeś, co zrobiłeś? Selfie? Zrobiłeś sobie z nim selfie? Autograma? Wziąłeś autograf od niego? Nein. Powiedział nie? Nein. Nie, ani jedno, ani drugie. Ich habe ein Traktat gegeben. Dałem mu Traktat. Er ist ein Kind für die Hölle. Bo na dzień dzisiejszy, mimo tego, że jest sławny, jest y, dzieckiem przeznaczonym do piekła. Ja brał das Ewangelium. I on potrzebuje Ewangelii. Seht was taki zafers bedeutet? Wiecie, co ten wiersz oznacza? Mein arbeitskollege. Mój kolega z pracy. Ich kenne ihn. Znam go. Znam Es bedeutet nicht, ich lese: Wir kennen niemanden nach dem Fleisch. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie war nochmal der Name? To nie oznacza, że ja do mojego kolegi z pracy czytając ten wiersz nikogo nie znamy według ciała, ja zacznę udawać ty, jak ty masz na imię? Sondern es meint... Ale y, tu jest myśl taka... Ich kenne, oder ich schaue darauf, was ist seine ausrichtung für die Ewigkeit. Ja patrzę na niego, gdzie on jest przeznaczony, jeśli chodzi o wieczność. Mein Nachbar, der mich immer ärgert... Sąsiad, który mnie zawsze denerwuje, na przykład... ist auf dem Weg in die Hölle. On jest na tej drodze do piekła. Nach dem Fleisch könnte ich einboxen. Boxen. Jeśli chodzi o moje ciało, to chętnie może i bym go pobił. Aber das ist nicht die Ausrichtung eines Gläubigen. Ale wierzący tak się przecież nie zachowuje. Sondern eine Seele auf dem Weg ins Verderben. Ale my patrzymy na Niego jako na tą Duszę, która... Idzie czy jest na tej drodze do piekła. Wolen wir unsere Mensch mit mit der Brille von 2 Korinther 5 lesen sehen. Chciejmy patrzeć na ludzi, którzy nas otaczają, mając nałożone okulary w cudzysłowie z 2. Koryntian 5 rozdział 16 wiersz. Dan steht plötzlich wir kennen auch den Herrn Jesus nicht mehr nach dem fleisch. i druga część nie znamy już pana jezusa według ciała. was bedeutet das? Cóż to oznacza? vielleicht denkst du, es ist ein nachteil, dass wir nicht auf der erde waren, als der jesus hier war. może myślicie albo myśleliście sobie kiedyś, że to jest dla nas szkodą, że nie żyliśmy w tych czasach, kiedy pan jezus był tutaj na tej ziemi. Stellt euch vor, heute abend würde die tür aufgehen. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj, e, dzisiaj wieczorem, teraz drzwi się otwierają? ja der Jezus würde hereinkommen. I wchodzi Pan Jezus tutaj. Wir würden sofort uns insetzen. Natychmiast byśmy siedli. Der Jezus. Pan Jezus. So ist es nicht. Nie, tak się nie zdarzy. Aber wir kennen ihn viel mehr als Leiblich. Ale my znamy go o wiele bardziej, niż według ciała. Als die Jünger hier mit dem Herrn w obersaal waren, gdy uczniowie byli z Panem Jezusem zgromadzeni w tej górnej sali, der Jesus mówi: Aha, ich kann noch nicht alles sagen, ich muss erst in den Himmel zurück. Pan Jezus mówi: No, teraz jeszcze wszystkiego Wam nie mogę powiedzieć, najpierw muszę wstąpić do nieba. Die Beziehung geistlich ist höher als leiblich. Bo ta, ta społeczność duchowa jest o wiele wyższa niż społeczność cielesna. My nie znamy Pana Jezusa jako Mesjasza, sondern Ale my go znamy jako uwielbionego po prawicy Bożej. A to oznacza, że człowiek jest w niebie. Menschen können folgen. I ludzie również mogą iść za nim. Unsere Ausrichtung um... ist nicht irdisch, sondern himmlisch. Usposobienie, czy nasze ukierunkowanie nie jest cielesne, nie jest ziemskie, ale duchowe, niebiańskie. Und damit Menschen in den Himmel kommen, I aby ludzie mogli iść do nieba, sagt er jetzt in Vers 17, mówi teraz w Wierszu 17: Wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Und er erklärt, das alte ist für immer vorbei. Schluss. I on wyjaśnia, stare przeminęło, na zawsze, koniec z tym. Und das neue ist bleibend geworden. Ah, to, co nowe, jest trwałe, teraz się stało i będzie trwać. Auf der Erde ist das nie so. Na ziemi nigdy tak nie jest. Ich bin nochmal bei einem neuen Auto, ja? Entschuldigung. Wybaczcie, że jeszcze raz wrócę do przykładu z nowym samochodem. Erster kratzer, o oh, wie schlimm. Gdy na naszym nowym samochodzie pojawi się pierwsza rysa, jak tragedia. Aber im himmel gibt es nie einen kratzer. Ale w niebie nigdy nie będzie rys. Das alte für immer vorbei. To stare na zawsze jako przeminęło. Und neues ist geworden, was immer bleibt. I stało się nowe i to nowe zawsze będzie nowe. Wie herlisch. Jakże wspaniałe. Wir werden nicht älter, nie będziemy się starzeć. Das neue Leben bleibt neues Leben. To nasze nowe życie zawsze będzie tym nowym życiem. Takie samo. Auch hier darf ich euch vielleicht eine kleine Geschichte für die Kinder erzählen. I chciałbym jeszcze małą historię dla dzieci tutaj opowiedzieć, krótką historię dla dzieci. Vielleicht habt ihr in der Schule schon über London gesprochen. Może w szkole mówiliście o mieście Londyn? Und in London gibt es einen Hyde Park. W Londynie jest e, Hyde Park i in dem Hyde Park gibt es einen sogenannten Speakers Corner. I te, w tym parku jest e, taki róg czy mówców. I w tym miejscu e, każdy może e, Iść tam i mówić. Coś podobnego, jak był aeropak w Atenach. Und ein komunist hat dort eine rede gehalten. I kiedyś było, tak, było takie zdarzenie, że jeden komunista wygłosił tam mowę. I zobaczył, że niedaleko niego e, stał czy, czy, czy siedział biedny żebrak. Und er sagt, der Komunizmu może dem armen Bettler neue kleidung geben. I powiedział takie słowa. Komunizm może temu biednemu żebrakowi kupić nowe ubranie. Und ein Christ sagt, Stop! darf ich auch etwas sagen? I w tym momencie był tam też pewien chrześcijanin, który krzyknął: Stop, czy ja mogę w coś wtrącić? Das Christentum I powiedział takie słowa: chrześcijaństwo steckt in diese kleider einen neuen menschen stare łachmany włoży nowego człowieka widzicie ten ułóżnicę widzicie różnicę nicht nowe kleider Tu nie chodzi o nowy ubiór sondern einen neue menschen Ale chodzi o nowego człowieka das alte weg stare przemija usuwamy no jest jest stało się nowe Das Christentum ändert nicht unsere irdische e, e, Bedingungen. chrześcijaństwo nie zmienia naszych ziemskich warunków, w jakich żyjemy. Zum Beispiel schreiben die Briefe an die Sklaven. Na przykład e, pisanie listów do niewolników. Gott ändert nicht die Bedingungen auf der Erde. Bóg nie zmienia e, tych warunków, czy y, naszego statusu tutaj na ziemi. Bleibt Czyli niewolnik pozostaje niewolnikiem. Aber er ändert die person. Ale Bóg zmienia osobę. Er bleibt On zostaje jako człowiek niewolnikiem. Ale przez nawrócenie staje się innym człowiekiem. I mam nadzieję, że tak też jest, że jest to obowiązujące, jeśli chodzi o moje praktyczne życie. I teraz przechodzimy do ostatniego punktu. Jaką służbę otrzymaliśmy? My mówimy teraz o Mówimy teraz o pojednaniu. Was bedeutet versöhnung? Cóż oznacza słowo pojednanie? Jest to zvergibung? Czy to jest przebaczenie? Ich möchte mit dieser Frage erreichen, stawiając to pytanie, chciałbym osiągnąć taki cel, dass wir uns nicht zufrieden geben, wörter zu kennen, abyśmy nie byli zadowoleni z tego, że znamy znaczenie słów, sondern dass wir sie auch erklären können. Aber, abyśmy potrafili te Słowa we właściwy sposób wyjaśnić. Vergebung, Versöhnung, Rechtfertigung und so weiter. Pojednanie, Przebaczenie, Usprawiedliwienie itd. Wir brauchen eine Definition. Potrzebujemy Definition do tych Słów. Und Versöhnung ist mehr als Vergebung. Pojednanie to coś więcej, niż przebaczenie. Ich versuche das zu erklären. Postaram się to wyjaśnić. Ich habe auch einen Bruder. Też mam Brata. Und manchmal haben wir uns gezangt. I za czasów dzieciństwa kłóciliśmy się. Also, früher, meine no, ich. Okay. Jetzt nicht mehr. Also. Te teraz się nie kłócimy, jak byliśmy dziećmi. Und meine Eltern haben gesagt, ihr müsst euch wieder vertragen. I rodzice wtedy nam mówili, musicie się nauczyć wzajemnie jeden drugiego znosić. I bywało tak, że to znoszenie się praktykowaliśmy w niezbyt dobry sposób. Ich versuche das zu zeigen. powiem Wam to. Ja, wir können uns wieder vertragen. Ja, ja, ja. Tak, tak, odwracając głowy, tak my się lubimy, my się kochamy jako bracia. I er dann gesagt: "Nein, nein, nein, so geht das nicht." Rodzice wtedy natychmiast: "Nie, nie, nie, nie w ten sposób. Wir sollten uns wieder versöhnen." Macie się pojednać. Und wir sollten uns in den arm nehmen oder richtig i macie się uścisnąć w tym braterskim uścisku, powiedzmy tak. Und das macht klar i to e, pokazuje jasno. Versöhnen bedeutet wiederherstellen der, bestehenden bezie der alten oder einer bestehenden Beziehung. Że pojednanie oznacza przywrócenie tej społeczności, która miała miejsce. Wenn eine Ehefrau dem Ehemann vergibt, jeśli żona przebacza mężowi, weil ein problem da war, ponieważ mieli jakiś problem, kann es sein, sie sind noch nicht versöhnt. Może być, że ona mu przebaczyła, ale jeszcze nie są pojednani. Versöhnt sind sie erst, wenn nichts mehr wenn wirklich das alte wieder da ist. Pojednani są wtedy, gdy wróci ta społeczność, która była przed tym problemem. Wir sind mit Gott versöhnt. My jesteśmy pojednani z Bogiem. Kannst du dir das vorstellen? Wyobrażasz to sobie? Zwischen Gott und mir nichts Między Bogiem a mną nie ma nic. Im bild gesprochen darf ich Gott in den arm nehmen. Mówiąc obrazowo ja mogę Boga na zasadzie podać sobie rękę albo w tym, być w tym braterskim czy uścisku z Bogiem. Obwohl auf Gottes Seite nie kein problem war. Pomimo, musimy to też dodać, że ze strony Bożej nie było nigdy to nie był winny bóg że y, to zostało przerwane by menschen liegt der fehler oft ein auf beiden seiten ludzie często popełniają ten błąd mówiąc że ta wina leży po dwóch stronach Niemals jest 100% der andere schuld i nigdy nie ludzie mówią nigdy nie jest tak że wina jest 100% po jednej stronie Aber hier jest klar, my waren 100% szul, ale w naszej społeczności czy relacji z Bogiem jest dla nas to jasne, 100% winy po stronie człowieka. Aber Gott hat uns mit sich selbst versöhnt. Ale Bóg nas pojednał z samym sobą. Wenn wir mehr im Bewusstsein dieser Versöhnung leben, jeśli będziemy żyli bardziej w tej świadomości tego faktu, Wird uns das auch motivieren, im Dienst der voranzugehen. Będzie nas to motywowało, aby trwać w tej służbie pojednania. Das zeigt er jetzt im weiteren. To właśnie pokazuje teraz w dalszych wierszach. Er zeigt den weg in vers 19. Pokazuje tą drogę w 19. Wierszu. War in Christus. My mamy tutaj trochę źle przetłumaczony ten wiersz. Y, powinno być. Bóg był w Chrystusie. Was hat er gemacht oder in welcher Art und Weise ist er gekommen? W jaki sposób on to y, uczynił? Die Welt versöhnend. Schwert sobą jednając. Und nicht die Ungerechtigkeit, Übertretung zurechnen. Nie zaliczając im ich upadków. Und hat jetzt für uns den gleiche Aufgabe gegeben. I dał nam teraz to samo zadanie. Wir möchten kurz stehen bleiben. Bei dem Satz, Gott war in Christus. To stanie jeszcze raz. To znaczy, że Bóg był w Chrystusie świat z sobą jednając. <coughs> Wir es nicht oft genug lesen. W zasadzie możemy to ciągle i ciągle czytać. Gott hat geredet im Sohn. Bóg mu przemówił w synu. Wir können zwei Betonungen lesen. Możemy to e, podkreślić e, w dwojaki sposób. Gott in Christus. Bóg w Chrystusie, oder albo Gott war in Christus, albo Bóg był, Bóg był w Chrystusie. Das bedeutet, in dem Herrn Jesus wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig Vers 9 Kolosam 2,9 W Chrystusie mieszka cała pełnia boskości cieleśnie. Oder Johannes Gott offenbart im fleisch. Albo y, Jan Bóg objawiony w ciele. Es ist ein Thema, damit kommen wir nicht zum Schluss. To jest temat, którego nie jesteśmy w stanie skończyć. Es ist Gott und Mensch in einer Person. Bóg i człowiek w jednej osobie. Ale tutaj to nie chodzi o tą linię akurat, sondern wir finden hier die Linie von Lukas und Apostelgeschichte. Tutaj mamy tą linię Ewangelisty Łukasza i dziejów apostolskich. Vers 19a ist die Überschrift für Lukas. Pierwsza część 19 wiersza to jest tak jakby tytuł nad Ewangelią Łukasza. Gott war in Christus die Welt mit sich selbst versöhnend. Bog b w Chrystus świat z sobą jednając. Und Vers 19b und 20, i wiersz 19 druga część i wiersz 20, ist die Überschrift über Apostelgeschichte. To jest taki tytuł nad dziejami, dziejami apostolskimi. Die Apostel sollten die Aufgabe des Herrn Jesus Der in den himmel, jetzt weitermachen. Apostołowie mieli wykonywać dalej to zadanie pana Jezusa, który poszedł do nieba. Und jetzt ist es unsere I teraz to jest zadanie dla nas. Wollen wir diese Aufgabe weitermachen? Czy jesteśmy chętni, by to zadanie kontynuować? Vers 20, sagt, wir sind 20 wiersz mówi, że jesteśmy posłańcami. An der stelle für Christus. W miejscu Chrystusa. Was bedeutet das? Cóż to oznacza? Normalerweise wäre der Jesus hier. Normalnie to Pan Jezus byłby tutaj. Aber er hat dich geschickt. Ale On posłał Ciebie w swoje miejsce. Na, zamiast y, sam tutaj On przychodzić. Ich bin kein politiker, keine sorge. Nie, nie bójcie się, nie jestem politykiem. Aber stellt euch vor, normalerweise wäre heute Angela Merkel hier hingekommen. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj przyjechałaby tutaj Angela Merkel. Und ich muss sagen, es tut mir leid. Ich bin an Stelle von Angela Merkel hier hingekommen. Ja, e, mówię, e, wy, wybaczcie, Angela nie mogła przyjechać i ja jestem wie jestem reprezentuję ją. Hier steht aber etwas besser, höheres. Ale tutaj mamy napisane wyższe stanowisko. Jesteśmy posłańcami w miejsce Chrystusa. Was ein Adel. Cóż za wyróżnienie albo szlachectwo. Gdy będziecie następnym razem w czasie ewangelizacji, stali przy tym stoliku z traktatami. Lies hier durch. Przeczytajcie sobie zanim, wcze wcześniej właśnie to miejsce. Tutaj w Grabowie, zamiast Pana Jezusa Chrystusa, stoję ja. Każdy niech, który będzie stał albo będzie rozdawał traktat, niech postawi swoje imię. Egal, was die Menschen sagen. Obojętnie, co ludzie będą mówili. Wichtig jest, was Gott sagt. Ważne jest to, co mówi Bóg. Und was jest ein Gesandter? A kim jest ten posłaniec? Wir können auch übersetzen Botschafter. So, mm. okay. wo mm. Botschafter bedeutet Botschafter von Deutschland in Polen. Można by też to powiedzieć jako ambasador. Właśnie na przykład ambasador niemiecki w Polsce. Interesuje się nie für Polen. Ambasador niemiecki w Polsce nie interesuje się sprawami Polski. Ich, wie gesagt, keine heute Abend, ja? Ja, nie chcę tu mówić o polityce, tylko ob zobrazować to. Ale ein deutscher Botschafter vertritt die Interessen von Deutschland in Polen. Niemiecki ambasador w Polsce zawsze dba o interesy Niemiec w Polsce. I jeśli jego praca nie jest właściwa, jeśli w czymś uchybia, natychmiast jest odwoływany i wraca do Niemiec, God mit dir machen? Co zrobiłby Bóg z tobą? Du die Jesus hier auf der Erde? Czy ty dbasz o sprawy Pana Jezusa tutaj na tej ziemi? Jesteś tym ambasadorem pańskim. Hier steht es. Tu jest to właśnie napisane. Aber es kommt auch die Praxis jetzt an, ja? I teraz chodzi tutaj o naszą praktykę. Als ob Gott durch uns ermahnte, jak gdyby przez nas Bóg upominał, wir bitten an Christi Statt lasst euch versöhnen mit Gott. W miejscu Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Wieder an anstelle von Christus. Znowu mamy te słowa. W miejscu Chrystusa. I möchte jetzt noch, bevor wir zum letzten Vers kommen, zanim przejdziemy do ostatniego Wiersza. zanim przejdziemy do ostatniego Wiersza. zanim 11 do ostatniego Wiersza. zanim przejdziemy do Da ist der Schrecken des Herrn. W jedenastym wierszu widzieliśmy e, tą bojaźń pańską. Und da überreden wir, überzeugen wir. I wtedy przekonujemy. Jetzt steht, wenn es um Versöhnung geht. I teraz e, w naszym wierszu dwudziestym, jeśli chodzi o pojednanie. Wir bitten, prosimy. Und das sind die zwei ausgewogenen a, ä, Punkte für das Evangelium. I to są te dwa wyważone punkty, jeśli chodzi o Ewangelię. Gott ist. Was? Bóg jest czym? Licht, światłem, und Liebe, i miłością. Und das Evangelium braucht Licht. I Ewangelia potrzebuje światła. Und Liebe, i miłości. Beides ist sehr wichtig. Obie te rzeczy są bardzo ważne. Wir dürfen nicht mit der Liebe anfangen. Nie możemy zacząć z miłością, sondern mit dem Licht. Ale musimy zacząć od światła. Wir müssen und auch heute Abend die Menschen, wenn noch einer hier ist, in das Licht stellen. Jeśli rozmawiamy z ludźmi, to najpierw musimy przy, po, przyst, postawić ich w świetle. Und das Licht zeigt... Du bist ein I świat, to, ta światłość, czy to światło pokazuje, ty jesteś grzesznikiem. Ein arzt, lekarz, macht eine Diagnose, najpierw stawia diagnozę, Und er sagt, zum nach einer i na przykład, jeśli ma zdjęcie rentgenowskie przed sobą, Sie sind sehr schwer krank, mówi, jest pan czy pani bardzo ciężko chora. Czy chory. Und jetzt sagt Gott zu dir, I teraz Bóg do Ciebie mówi: Du bist Ty jesteś Grzesznikiem. Ale Bóg hat eine Lösung. Ale Bóg ma rozwiązanie. Jetzt sagt der Arzt, ich bitte Sie, Sie das I lekarz, jako drugi punkt, mówi: proszę wziąć to lekarstwo. Er überzeugt von der Diagnose am Bild. On przekonuje na podstawie diagnozy ze zdjęcia rentgenowskiego. ale jetzt ich sie nicht, selber überlegen, was sie jetzt machen. lekarz mówi, ja nie mogę pana czy pani zmusić. Ja chcę cię przekonać do tego lekarstwa, żeby się zażył, ale nie mogę cię zmusić. My prosimy w miejsce Chrystusa. Ich kenne deinen Namen nicht. Mir ist Name deines Emienia, aber wir können sagen du, bitte, bitte. Ale możemy powiedzieć proszę cię. Nim medikament, weź to lekarstwo. Christus, Chrystusa. Lass dich versöhnen mit Gott durch Christus. Pojednaj się z Bogiem przez Chrystusa. Möchte der Jesus helfen, dass wir immer Licht und Liebe zeigen im oby, Evangelium. oby Pan nam zawsze to darował, abyśmy w, na, w naszej ewangelii pokazywali najpierw światło, a potem miłość. Es gibt viele Menschen, jest wielu ludzi, die gehen vom Arzt zur Apotheke, którzy od lekarza idą do apteki, und dann stellen sie das Medikament auf die auf die Fensterbank. I kupują lekarstwo, ale stawiają je na półce Und sagen komisch, immer geht's mir noch schlecht. I dziwią się, że pogarsza mi się. Und so auch geistlich. I tak też wygląda to w sprawach duchowych. Ich gehe jeden Sonntag in die Kirche. Co niedzielę chodzę do, chodzę do kościoła. Ich habe ein autogram vom Papst. Mam e, autograf papieża. Ich habe eine Bibel von meiner Oma. Mam e, bardzo starą Biblię od mojej babci. Oder was auch immer. I cokolwiek możemy tutaj wymyślić, Aber es nützt Ale to nic nie daje. Das Medikament musst du nehmen. To lekarstwo trzeba zażyć. Versöhnen mit Gott. Pojednanie z Bogiem. Damit kommen wir zum letzten Vers. Przejdźmy teraz do ostatniego wiersza. <kuh> Und ich möchte nicht mehr viel sagen zu diesem Vers. Nie chcę tutaj dużo mówić na temat tego wiersza. Warum? Dlaczego? czego? Wir brauchen die Ewigkeit für diesen Vers. potrzebujemy wieczności, żeby ten wiersz rozważyć. Kennst du diesen Vers? Znasz ten wiersz? Vielleicht kennen wir diesen Vers auswendig. Może znamy ten wiersz na pamięć. Aber wir kennen nicht den Inhalt. Ale nie znamy zawartości tego wiersza. Ich meine nicht, dass wir den Vers nicht nie mam tutaj na myśli tego, że nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć e, tego wiersza z pamięci, ale was bedeutet? Ale co on znaczy? Ich möchte versuchen mit einem mit einer Geschichte für die Kinder das ein wenig zu erklären. E, trochę chciałbym to wyjaśnić opowiadając historię dla dzieci, Eine Geschichte, wo es noch die Todesstrafe gab. E, Historia z czasów, kiedy była jeszcze e, praktykowana kara śmierci. Zwei leibliche Brüder, dwóch e, braci cielesnych. Ein Bruder, Bruder war gläubig, der andere war ungläubig. Jeden z tych braci był wierzący, drugi był niewierzący. Und der ungläubige Bruder war e, sehr gefährlich. I ten niewierzący był bardzo niebezpiecznym człowiekiem. Und an einem Abend gab es einen Streit. I pewnego wieczoru była kłótnia. <śmiech> nicht mit tym bruder sondern woanders mm. to znaczy nie że tych dwóch braci się pokłóciło tylko miało to zdarzenie gdzieś tam und der ungläubige bruder hat den anderen erschlagen getötet i ten niewierzący brat e, zabił tego człowieka z którym się kłócił und er war sehr verzweifelt i w tym momencie bardzo był wystraszony zwątpiony. kleidung war voll blut jego e, ubranie było we krwi zwa klar, wer war schuld i było to jasne, kto był winny. Er geht zu seinem gläubigen, leiblichen Bruder, poszedł do swojego brata, do tego, który był wierzący. Er sagt, was soll ich machen? I pyta go, co mam zrobić? Der Bruder nimmt die Kleidung Jego brat wziął jego ubrania, przebrał się Und geht zum Gericht I poszedł na sąd i sądu Und sagt, ich bin der Mörder. I powiedział, ja jestem mordercą. der der Richter, Verurteilt zum Tod. I sędzia skazał go na śmierć. Der andere bruder erfährt nichts, weil er sich versteckt hat. Ten drugi brat nic o tym nie wiedział, bo on się tak wystraszył, że się gdzieś tam ukrył. Einige Zeit später, weil er überhaupt nicht verfolgt er überlegt, was jest los. I po jakimś czasie on, w tym swoim ukryciu będąc, zauważył, że nikt go nie szuka. Plötzlich hört er, Mój bruder jest getötet worden, weil er bei gericht gewesen jest. I usłyszał gdzieś od ludzi wiadomość, że został jego brat zabity. Skazano go i został zabity. Er jest e, außer sich. Nie potrafił tego zrozumieć, pojąć. Er geht zum gericht. Poszedł e, do, do sędziego. Und sagt, ich bin der I powiedział sędziemu, to ja jestem tym mordercą. Der Richter sagt. Sędzia powiedział. Die Schuld ist gesühnt. Wir haben schon einen ermordetes, getötet, deswegen. Sędzia mu powiedział: sprawa jest zamknięta. Myśmy jednego za, tą, za ten czyn już ukarali. Został skazany na śmierć. I za, został stracony. Sie sind frei. Jest pan wolny. Dieser Mann, ten człowiek, jest ein Denkmal der Gerechtigkeit irdischer Richter. Ten człowiek jest pomnikiem Sprawiedliwości tutaj na ziemi. Was bist du? Kim jesteś albo czym jesteś ty? Du bist ein denkmal göttlicher gerechtigkeit. Ty jesteś pomnikiem Bożej Sprawiedliwości. Wenn ich über diese Erde gehe, Jeśli ja jestem tutaj na tej ziemi, chodzę po niej, kann ich sagen, mogę powiedzieć... Gott jest gerecht. Bóg jest sprawiedliwy. Woran can man Po czym można to poznać? Ich habe normalerweise die Todesstrafe verdient. <gül> e, normalnie rzecz biorąc, ja zasłużyłem na karę śmierci. Aber der Jesus ist an meiner Stelle gewesen. Ale pan Jezus moim, za mnie, na moim miejscu. Und deswegen kann ich frei ausgehen. Po, Poszedł, czy poniósł karę za mnie i z tego względu ja mogę być wolny. Wir sind lebendige Zeugnisse der Gerechtigkeit Gottes. My jesteśmy żywymi świadkami sprawiedliwości Bożej. Jesteś groß? Czyż to nie jest wielkie? Aber das hat für Jesus bedeutet, ale to oznaczało dla Pana Jezusa. Er kannte keine Sünde. On nie znał grzechu. Ale został uczyniony grzechem. Gott hat den Herrn Jesus gerichtet, als er der Ursprung der Sünde ist. Bóg osądził Pana Jezusa tak, jakby to on był tym zaczątkiem i tym całym grzechem. Das können wir nicht verstehen. Nie potrafimy tego zrozumieć. Aber hier steht es. tutaj jest to właśnie napisane. Was bedeutet das für uns? Cóż to dla nas oznacza? Was jest deine reakcja? Jaka jest Twoja reakcja? Wolno wir noch einmal zum Schluss zusammenfassen? Podsumujmy to jeszcze na koniec. Ein Gläubiger bekommt ein Bau von Gott. Wierzący otrzymuje tą budowlę od Boga. Das ist Deine Zukunft. To jest Twoja przyszłość. Wir leben im Licht des Richterstuhls. My żyjemy w tym świetle tego krzesła sędziowskiego Bożego. Wir wissen, dass. Gott Sünde że Bóg nienawidzi grzechu i mamy tą bojaźń pańską. Wir kennen auch die Liebe des Christus. My znamy również tą miłość Chrystusową Und wir haben den Dienst der Versöhnung bekommen. I otrzymaliśmy tą służbę pojednania. Wolen wir motiviert sein Chcemy, no. chcemy być zmotywowani, Noch ein wenig für den Jesus zu leben? by jeszcze przez chwilę żyć dla Pana Jezusa. Kommt wieder. Pan Jezus przyjdzie znowu, ja. może dzisiaj. Może dziś. <laughs>